Często ludzie żałują, że popełnili wiele grzechów, lecz nie na tyle, by je porzucić. Piotr zgrzeszył, kiedy zaparł się Pana, ale prawdziwie się tego upamiętał. Judasz z kolei żałował swego złego czynu, ale się nie upamiętał. Celnik był się w piersi i mówił Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, ale najistotniejsze jest, Jaką damy odpowiedź na następujące pytanie? Czy nasze upamiętanie jest prawdziwe? Czy nienawidzimy grzechu, który kiedyś kochaliśmy? Czy postanowiliśmy odwrócić się od Niego na zawsze? Podczas nawrócenia ważna jest praca Ducha Świętego. Bez mocy Ducha Świętego zdolny mówca może w sposób rozumowy przedstawić prawdy Ewangelii, co nie będzie się różniło od efektu, jaki uzyskuje wybitny mówca polityczny. Jedynie działanie Ducha Świętego za pośrednictwem słowa kruszy kamienne serca i sprawia, że człowiek zaczyna widzieć siebie takim, jakim jest naprawdę. Samo przekonanie jednak nie wystarcza. Namiestnik Feliks drżał, gdy Paweł mówił o sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie, lecz jego przekonanie nie wystarczyło, nie zdołało go nakłonić, by się odwrócił od grzechu. Powiedział wszakże do Pawła, w bardziej sposobnej chwili będę się słuchał. Dla Feliksa ta sposobna chwila nigdy nie nadeszła. Podobnie rzecz się miała z królem Agrypą, który wyznał Pawłowi – prawie przekonałeś mnie, bym został chrześcijaninem. Niestety historia mówi nam, że Agrypa nigdy nie został w pełni przekonany. Nawrócenie całkowicie zmienia życie człowieka. Billy Graham w swojej świetnej książce Pokój z Bogiem zwraca uwagę na niebywałą popularność religii, z jaką się spotykamy w wielu kościołach. Czytamy. Mamy setki ludzi w Ameryce, których nazwiska widnieją w spisach członków kościoła. Do kościoła chodzą, kiedy jest im wygodnie. Dają pieniądze na kościół i popierają jego działalność. Po nabożeństwie witają się z kaznodzieją, mówiąc, jak wspaniale kazanie wygłosił. Używają religijnego słownictwa i potrafią cytować wiele nauczonych na pamięć miejsc Pisma Świętego, ale nigdy nie przeżyli prawdziwego upamiętania. Ich stosunek do religii jest w pewnym sensie obojętny. Modlą się do Boga tylko wtedy, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji, ale w normalnym życiu niewiele przywiązują się do tego wagi. Biblia naucza że kiedy grzesznik przychodzi do Chrystusa, następuje w nim zmiana, która odzwierciedla się wszystkim, co robi. Ani jeden werset Pisma nie mówi, że można być chrześcijaninem, a prowadzić takie życie, jakie się nam podoba. Gdy Chrystus wchodzi do ludzkiego serca, domaga się, aby być Panem i Mistrzem. Wymaga całkowitego oddania. Domaga się czuwania nad twym intelektualnym rozwojem. Domaga się, aby twe ciało było poddane jemu i tylko jemu. Domaga się twoich talentów i zdolności. Domaga się, by wszystkie twoje działanie i praca były wykonywana w jego imię.